Dzień dobry, przepraszamy, Dzień dobry. panowie policjanci. Panowie patrolują teraz Stary Rynek. Tak, jesteśmy na służbie. E, możemy jeszcze pomóc? A jak państwo, panowie widzą, nie wiem, ilość sklepów, myślę, z alkoholem, a to, e, my się tym wódki szybko pijają? No. To nie do nas należy opinia. To proszę was miasta pytać. Ale, a tak w ogóle, dzisiaj patrol jak przebiega? Normalnie. To znaczy? A dlaczego tak uciekacie panowie? Nie uciekamy, mamy swoje obowiązki, nie mamy czasu niestety udzielać wywiadu. Także dziękujemy bardzo. A co należy dzisiaj do pana na obowiązku? Stać, no. na, stać na straży ładu i porządku. A stary rynek jest porządny, myślę, w sensie bezpieczeństwa? No myślę, że tak. Nic się nie, tak, się nie wydarzyło panie, Nie dzisiaj. czuje się pani niebezpiecznie na starym rynku? No ale my chcemy słuchaczom przekazać dobre wieści. Czy... Proszę skontaktować się z rzecznikiem prasowym Polskiej Policji, tutaj Komendy Miejskiej w Poznaniu, o wszystko Panią w tłumaczy. A, a dlaczego z rzecznikiem, jak Panowie są tutaj, a rzecznik jest tam? Rzecznika nie Ponieważ ma. Ponieważ do naszych obowiązków nie, Zostałem... nie należy udzielania żadnych wywiadów. My nie jesteśmy od kontaktu z prasą. Ale macie zabronione? Nie, po prostu nie nasza działka to. My się nie znamy. Tak, także teraz idziemy wykonywać własne obowiązki. Paniom życzymy powodzenia. Miłego nie życzymy. Dziękujemy. Taka w krowieczka.